To są informacje Polskiego Radia 24. Ceny maksymalne paliw opublikował minister energii. Od jutra na stacjach będzie taniej o ponad złotówkę. Szef msz komentuje wywiad prezesa PiSu dla węgierskich prorządowych mediów. To interwencja niezgodna z polskim interesem narodowym, mówi Radosław Sikorski. Powiemy też o terapeutycznej wartości występowania na scenie. W Krakowie odbył się festiwal twórczości osób niepełnosprawnych Albertiana. Minęła 17. Łukasz Pastor zapraszam. O ponad złotówkę taniej na litrze będą od jutra płacić kierowcy za tankowanie. Minister energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Kierowcy zapłacą 6 ,16 zł 16 groszy za litr benzyny. 95 i siedem zł i groszy za litr oleju napędowego. O szczegółach Michał Makowski. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyliczane codziennie na podstawie średnich cen hurtowych od pięciu największych hurtowników. Do tego należy dodać koszty operacyjne stacji, marżę sprzedażową oraz obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwo. Cały ten mechanizm ceny maksymalny ma też zagwarantować, by ta obniżka podatków w pełni przełożyła się na obniżki na stacjach. Nie zawsze tak było. Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Kontrolą cen na w stacjach paliw zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Jeżeli cena na stacji będzie przewyższała cenę maksymalną, to tutaj oczywiście każdy przypadek będzie oddzielnie płaceniany, ale będą podlegały takie podmioty karze. Sprzedawca, który przekroczy cenę maksymalną może dostać nawet milion złotych kary. Ceny paliw na następny dzień będą publikowane około południa, aby dać właścicielom stacji czas na zapoznanie się z aktualnymi regulacjami. Michał Makowski, Polskie Radio. Przypomnijmy nad rządowym pakietem CPN w ekspresowym tempie pracy pracowały Sejm i Senat. Ustawy w piątek podpisał prezydent. To interwencja niezgodna z polskim interesem narodowym, tak minister spraw zagranicznych skomentował wywiad udzielony przez Jarosława Kaczyńskiego prorządowemu węgierskiemu tygodnikowi mandiner. Prezes Pisu powiedział, że wygrana Wiktora Orbana byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale też dla Europy. Węgierski premier swoimi działaniami szkodzi Polsce, mówi Radosław Sikorski. Prezes Kaczyński rekomenduje i wstawia się i promuje Wiktora Orbana na Węgrzech. Polityka, który wetem swoim blokuje wypłatę 2 miliardów złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego. 20 pakiet sankcji na Rosję, który za wszelką cenę chce nadal kupować ropę z Rosji, który jest najbardziej skorumpowanym i najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie. W ubiegłym tygodniu Węgry odwiedził polski prezydent. Karol Nawrocki spotkał się tam z Wiktorem Orbanem. Węgrzy pójdą do urn 12 kwietnia. W informacjach Mazowsze i rodzinna tragedia w Wołominie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch osób i rannego dziewiętnastolatka. W sprawie będzie prowadzone śledztwo, mówi Monika Karczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Policjanci na miejscu w mieszkaniu ujawnili ciała dwóch starszych osób oraz rannego młodego mężczyzny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Na miejscu prowadzi czynności prokurator i policjanci, czyli wszystko dzieje się pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń zmarli, kobieta i mężczyzna to dziadkowie 19-latka. Miał on przyjechać do nich w odwiedziny na weekend. Ukraina wyraziła ubolewanie w związku z incydentami z udziałem jej dronów. Bezzałogowce w ubiegłym tygodniu spadły na terytoria trzech krajów bałtyckich. Informacje te przekazała litewska prezydentura. Jak podaje agencja BNS, przedstawiciele Ukrainy drogą dyplomatyczną przekazali wyrazy ubolewania. Władze Litwy Łotwy i Estonii wskazują, że przyczyną tych incydentów jest rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla państw regionu. Podkreślają również, że Kijów ma prawo do obrony. Zdarzenia te wywołały na Litwie dyskusję na temat wzmocnienia obrony powietrznej. Minister obrony poinformował, że radary wykrywające drony trafią do kraju w ciągu dwóch lat. Część urządzeń, co prawda już dostarczono, ale na ich pełne wykorzystanie trzeba jeszcze poczekać. Cały zintegrowany system wykrywania bezzałogowców Litwa planuje osiągnąć do 2030 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie dron spadł w pobliżu granicy z Białorusią. Na Łotwie rozbił się w pobliżu miasta Krasław, a inny obiekt na krótko naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. W Estonii dron uderzył w komin jednej z elektrowni. Dwa bezzałogowce spadły też wczoraj w Finlandii. Na koniec Kraków. Ponad 100 niepełnosprawnych artystów wystąpiło na deskach Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Po raz 26. odbył się tam ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana. Na scenie zaprezentowało się 10 grup oraz solistów. Wydarzenie zorganizowała Fundacja imienia Brata Alberta oraz Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko. Występy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mają wartość terapeutyczną, mówi Anna Dymna. Teatr jest najcudowniejszym gabinetem terapeutycznym, ratuje mnie zawsze scena, czy mam jakąś śmierć, czy pożar, czy coś, muszę wieczorem iść i grać. Ci ludzie żyją często w chaosie, to są bardzo chorzy, ludzie mają sprzężone różne niepełnosprawności. Świat czują sercem, boli ich w związku z tym bardzo ten świat. I ja staram się, jak z nimi pracuję, stwarzać taką rzeczywistość, w której oni się czują szczęśliwi. W trakcie wydarzenia wręczone zostały medale świętego brata Alberta. To wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnościami. To były informacje Polskiego Radia 24. W centrum i na północnym wschodzie przejaśnienia. Na pozostałym obszarze sporo chmur. Na zachodzie i południowym wschodzie deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 6 stopni nad morzem do 11 w centrum, nieco cieplej do 14 na wschodzie. 6 minut po godzinie 17. Czas na informacje z regionów. Na początek przenosimy się do Lublina, gdzie e, słynne w całej Polsce, ba, być może nawet na świecie, pole uprawne w środku osiedla zostało jednak sprzedane. Niewielką, bo zaledwie pół hektarową działkę, gdzie swojego czasu uprawiano zarówno zboże, jak i konopie, kupił deweloper Sylwester Lalak. Można powiedzieć, że coś się e, kończy, coś się zaczyna. Szczegóły tej sprawy zna Tomasz Maczulski z Radia Lubliny. Dzień dobry. Tomku, to pole, a może raczej rolnik, który to pole uprawiał przez wiele lat, pozostawał symbolem niezależności. Hmm. Halo, halo? Tak, tak, słyszymy się, przepraszam, miałem przerwę techniczną malutką. Oczywiście, tak jak mówisz, zgadza się nie, z symbolem niezależności, ale również myślę, że takiego oporu czy też szacunku do ziemi, którą właśnie ten rolnik posiadał od wielu, od wielu lat. To co się w takim no? razie stało? No, co się stało? Przede wszystkim zadecydowały, tak mi się przed wydaje pieniążki, jak nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze w samej rozmowie z rolnikiem. Usłyszałem, że już to pole nie było mu to potrzebne. I jak komentują to mieszkańcy okolic ulicy Jantarowej i Berylowej, gdzie to pole się znajduje, trochę szkoda. Wyczekał dobry moment, chłop. No przecież nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli zostawił ten kawałek, to zostawił go celowo. Będzie przykre, bo to jest taki jedyny zielone miejsce w tym całym mhm. betonozie, w tym blokowisku. To najpopularniejsze chyba pole w Polsce, przez to, że pan właściciel nie chciał sprzedać przez tyle lat deweloperom. Dowiedziałam, że już tego nie będzie tak na zawsze i będą budować kolejny blok, to na szczęście się wyprowadzam. No ja myślę, że osiedle straci. O? Jednak kawałek zielonego blokowisku cenne, tak. No i sam deweloper i dawny właściciel Pola no nie chcieli mi powiedzieć, za ile dokładnie sprzedano e, grunt, no ale powiem, że dla chcącego nic e, trudnego. Można takie informacje gdzieś wygrzebać w internecie, no i na pewno w cenach sprzedaży to nie były tysiące złotych, no ale o wiele, o, większy, o wiele. Więcej, no chodzi o miliony. No i tak wielu też mówi o tym, że to była taka trochę walka Dawida z Goliatem, gdzie tym Dawidem symbolicznym był tenże rolnik. No i sam deweloper także w rozmowie ze mną mówił, że kupno tej działki to część naszej szerszej strategii. No a mówi o tym menadżer projektów deweloperskich z Lala Development Rafał Woś. Możemy śmiało potwierdzić, że zakupiliśmy działkę przy ulicy Antarowej. Jest to element naszej strategii rozwoju, ponieważ chcemy być obecni w wielu dzielnicach miasta. Na tej działce plan przewiduje zabudowę mieszkaniową i my taką inwestycję będziemy realizować. W tej chwili przewidujemy tam dwa budynki połączone parkingiem podziemnym i zabudowa będzie dostosowana do sąsiednich budynków. Tutaj uspokajając troszeczkę sąsiadów będziemy to realizować z poszanowaniem też ich interesów i na pewno będzie dużo terenów zielonych i terenów rekreacyjnych. Tyle w teorii, jak w praktyce, no to jeszcze zobaczymy, kiedy te bloki powstaną. Mówiłeś, że coś się kończy, coś się zaczyna. No, z pewnością okoliczni mieszkańcy cenili sobie dość nietypowe sąsiedztwo rolnika. Można śledzić cały proces uprawy od orki, przez siewy, po wzrost tych wszystkich roślin. No Na kombajn nigdy nie trafiłam, ale tutaj sąsiedni, dla sąsiadów też to była atrakcja. I pszenica była, rośliny kwitnące i była nawet konofie były, co były dużą ciekawością, bo ludzie schodzili oglądać. Ja muszę przyznać, że postanowiłam tutaj zamieszkać, bo miałam taki piękny widok za oknem. To po prostu sobie rosło, było gęsto. No i był zapach, mówili mi mieszkańcy właśnie Lublina, między blokami. Taka na miastka wsi, można powiedzieć. No i Lublinianie, dami sąsiedzi rolnika, po tym jak usłyszeli o tym całym procesie sprzedaży, wystosowali petycję do miasta o wykup działki, aby choć trochę wspomnianą nie uratować. No ale nic nie dało się tu zrobić. O szczegółach Justyna Głość z lubelskiego ratusza. Wniosek o wykup nieruchomości, aby był skuteczny, powinien być złożony przez właściciela tej nieruchomości. Tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. Działka, do której odnosi się petycja, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami towarzyszącymi. No i na koniec powiem tylko Państwu tyle, że choć sam rolnik nie chciał wypowiadać się do mikrofonu, to... No w rozmowie ze mną przyznał, że z miejscowego krajobrazu nie znika do końca, bo w okolicy ma jeszcze kilka działek. No to w takim razie możemy w jakiejś mierze być spokojni, że te słynne lubelskie żniwa będą trwać nadal w choć nieco okrojonej i zmienionej formie. A był z nami Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To teraz Rzeszów i duże kontrowersje, które wzbudza pomysł władz miasta dotyczący popularnego placu targowego w samym centrum. Bazar, zwany placem Balcerowicza, powstał na początku lat 90. po transformacji polityczno-gospodarczej Polski. Niestety, po latach świetności targowisko w ostatnim czasie zaczęło co nieco podupadać, stąd też najnowszy pomysł władz dotyczący zmiany tej sytuacji. A o szczegółach i o kontrowersjach. Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry. Władze Rzeszowa postanowiły oddać działkę, na której jest bazar deweloperowi, w zamian za działkę przy Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki. Wiceprezydent Rzeszowa Marcin Deręgowski. Miasto planuje pozyskać działkę około 1,7 hektara obok stadionu Resowi Podkarpackiego Centrum Lekki Atletyki, które się buduje. Ta działka pozwoli nam na lokowanie tam obiektów infrastruktury sportowej. Właścicielem tej działki jest inwestor, który chciałby zamienić ten teren za plac Balcerowicza, 44 Ary. To jest część placu Balcerowicza, ponieważ całość placu jest w części miejska, w części prywatna i rozmawialiśmy, żeby to inwestor wybudował. Budował targowisko na ulicy Pułaskiego, na parkingu obok basenów, na które przenieśliby się kupcy. Inwestor po zamianie gruntów na obecnym placu Balcerowicza chce postawić duży obiekt mieszkalny, ale z przestrzenią w parterze pod handel. Mogliby tam wrócić kupcy, którzy teraz handlują na Balcerku. Sami kupcy mają obawy związane ze zmianami, ale akceptują tymczasową lokalizację ich stoisk na parkingu przy Pułaskiego. Kłamcą bym była, gdybym powiedziała, że jestem bardzo happy że będziemy przenoszeni. Generalnie na pewno plac nie wygląda w tej chwili może cudnie, z tego względu, że no z nas kupców troszkę powietrze zeszło i nie chcemy inwestować w nasze pawilony. No i gdybyśmy mogli tutaj wrócić, to bylibyśmy na tak. Natomiast jeżeli ten powrót będzie pod znakiem zapytania, to jesteśmy pełni obaw. Parking przy ulicy Płaskiego jest optymalny ze względu na to, że nasi klienci w większości rekrutują się z tego osiedla. Ten plac jest blisko, jest ten parking utwardzony. Stanowczenie wobec planów przeniesienia stoisk handlowych z Balcerka na parking przy ulicy Pułaskiego wyrażają mieszkańcy osiedla. Gdzie się podzieją ci, którzy będą przyjeżdżać na parking? Jest szkoła podstawowa na Pułaskiego, jest żłobek przedszkole, bliża się lato, korzystanie z basenów otwartych. Rada Osiedla Pułaskiego zainicjowała zakrojoną na szeroką skalę akcję zbierania podpisów pod internetową petycją ze sprzeciwem wobec planowanych przenosin kupców ale także wobec planów zamiany działek między miastem a prywatnym inwestorem. to Udań-Bartkowiak, jestem przewodniczącą Rady Osiedla. Jesteśmy za tym, aby targowisko zostało tam, gdzie jest i nie psuło miasto funkcji targowiska Balcerek, które jest tam od 30 lat. Jest to miejsce kultowe, jest to miejsce kojarzone właśnie z targowiskiem przez mieszkańców Rzeszowa. Rada Osiedla Pułaskiego podkreśla, że liczący ponad 30 lat plac targowy zwany Placem Balcerowicza wymaga rewitalizacji, ale nie poprzez przekazanie działki prywatnemu inwestorowi. W petycji, pod którą zebrano już ponad 1400 podpisów rzeszowian, można przeczytać W wielu polskich i europejskich miastach miejskie targowiska są świadomie chronione jako ważny element życia społecznego i lokalnej gospodarki. Tymczasem w Rzeszowie rozważa się przekazanie atrakcyjnych działek miejskich w ręce prywatnego inwestora. Takie działania są całkowicie niezrozumiałe i oburzające. Czytamy w petycji Rady Osiedla Płaskiego w Rzeszowie. A decyzja co do dalszych losów w Placu Balcerowicza może zapaść prawdopodobnie na kwietniowej sesji Rady Miasta Rzeszowa. To była relacja Iwony Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Bardzo dziękuję. A do sprawy będziemy zapewne jeszcze wracać. 300 osób odebrało dzisiaj świąteczne paczki żywnościowe w kuchni Caritas w Łomży. Podobne wsparcie otrzyma półtora tysiąca osób w całej diecezji Łomżyńskiej. Jak podkreślają osoby, które dzisiaj przyszły do kuchni Caritas, taka pomoc jest bardzo potrzebna, a dla wielu z nich to jedyna okazja, żeby zjeść śniadanie wielkanocne z kimś. Z kimś, do kogo będzie się można po prostu odezwać. A w kuchni Caritas. Kim społeczeństwo polskie się starzeje te osoby, jak Państwo zauważyli, w większości są osoby w dojrzałym wieku, podeszły wieku, gdzie schorowani. Myślę, że główną przyczyną jest między innymi wiek podeszła. No ale co ważne, jak powiedział ksiądz Andrzej o symbolicznym spotkaniu, dla wielu z tych osób to jedyna okazja, żeby zjeść z kimś wielkanocny posiłek. Chociaż to kilka dni przed świętami, ale jak mówili mi moi rozmówcy, to dla nich bardzo ważne. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I na koniec jeszcze o zaskakującej pogodzie. Prawie półtora metra śniegu zalega na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Ośrodek Polskich Kolei Linowych działa w pełni. W weekend ponownie otwarto wszystkie trasy narciarskie. Wcześniej dostępna była tylko gąsienicowa. Z powodu ciągłych opadów śniegu i bardzo słabej widoczności na stokach nie ma jednak wielu chętnych na zjazdy mimo tak pięknego śniegu. W Kuźnicach pojawiają się zaledwie pojedyncze narciarze, którym straszna niepogoda. Dla dobrego narciarza warunki tylko, bo jest kopny śnieg, mgły, jeszcze też pada też ten śnieg, także tylko dla dobrych narciarzy. No ja tak akurat jestem do takich warunków przyzwyczajony. No super, skitura dzisiaj także, spacerek, na pewno na Kontratową. Myślę, że wyżej nie ze względu na zagrożenie lawinowe, ale na skitury myślę super dzisiaj. Trochę trudniej jeździć, nie? No z powodu tego mokrego śniegu, takiego trzymającego trochę nartę bardziej. Cieszymy się, że tu jesteśmy, pełna ABC, i trochę chęci. A od północy na południu Polski obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Uwaga, jutro w Zakopanem, i to jest absolutnie poważna informacja i sprawdzona, jutro może spaść nawet do 20 cm białego puchu. Prawie 20 minut po godzinie 17, już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Sport. Rafał Bała w studiu, dzień dobry. Witam Cię i muszę powiedzieć, że mnie zmartwiłeś, bo Do dziś czego? byłem w sklepie ogrodniczym i pytałem Pana, czy już mogę sadzić trzmielinę japońską i dosadzać laurowiśnię, ale powiedział, że jeszcze rzeczywiście trzeba te kilka, może kilkanaście dni poczekać. No, Za no, tutaj... bez wątpienia no, trzeba poczekać. Pewno. Jak będzie w centrum, zobaczymy. Zobaczymy, a jak będzie w Sztokholmie, też zobaczymy, to jutro. Oj, może być różnie. Może być Choć różnie, ma. Się... Przepraszam, że tak to ujmę, bo to nieeleganckie, co powiem, ale docierają z naszego punktu widzenia dobre informacje ze sztabu Szwedów, bo już drugi Kolejna zawodnik kontuzja, zdaje się Tak, I o tym będą zaraz nasi wysłannicy mówić Tomasz Kowalczyk i Tadeusz Musiał. I od razu przenosimy się do Sztokholmu. Tam są właśnie Tadeusz Musiał i Tomasz Kowalczyk. Za nami już konferencja prasowa, za chwilę trening. E, witajcie panowie, powiedzcie jaka atmosfera panuje w polskiej ekipie, bo dzisiaj na konferencji byli Jakub Szymański, ale także oczywiście trener Urban. Jakub Kamiński. Oj, e, do... Dzień dobry, dzień dobry panowie. E, mamy tutaj e, taką sytuację, że można mieć wrażenie dosyć spokojny, zarówno i zawodnik, i trener. Mamy tutaj taki, takie, takie podejście, że jest troszeczkę wyluzowany. Odpowiadał w miarę z uśmiechem zawodnik na pytania. Między innymi na to pytanie, że my 96 lat nie wygraliśmy w Szwecji, no to po że my tu nie piszemy historii, nie, nie czytamy historii, walczymy o swoje marzenia i swoją przyszłość. Więc, więc tutaj Tutaj takie, takie podejście, a teraz nasi zawodnicy za chwilkę będą na tej truskawkowej Strawberry Arenie w Solnej wychodzić na y, trening. Oczywiście pod wodzą Jana. Urbana Trzy piętra trybun. Zamknięty dach, ale ten dach jutro będzie otwarty. Ogromny telebim zawieszony pod dachem. Piękna murawa teraz polewana wodą. No i dobre nastroje przed jutrzejszym meczem. Powiedzieliście panowie, że Szwedzi mają kłopoty. No bo mają dzisiaj Jarek Smith rano opuścił zgrupowanie. On kontuzjowany, ale powiedzmy sobie jeszcze, że to nie jest podstawowy zawodnik reprezentacji Szwecji. Większy problem był z Izakiem Jenem, który już wcześniej to zgrupowanie opuścił, i to jest rzeczywiście filar defensywy. Nie w pełni sił podobno jest także Gabriel Gudmundson. No to tych dobrych informacji mamy, mamy sporo, ale Jan Urban też przekazywał dobre wieści. Po pierwsze nasi są wszyscy zdrowi i gotowi do gry, a po drugie ma plan na ten mecz. A jeżeli Jan Urban ma plan, no to trzeba wierzyć mu na słowo. Jeżeli chodzi o pytanie, czy mecz może skończyć na przykład rzutami karnymi, nie wykluczył takiego rozwiązania. A jeżeli rzuty karne, to mamy troszeczkę też optymizmu, bo pamiętamy, że tak skończyły się baraże. Z Walijczykami w 2024 roku, kiedy Szczęsny wybronił strzał Daniela Jamesa, no a Daniel a Wojciech Szczęsny był bardzo dobrze do bronienia tych rzutów karnych przygotowywany przez Andrzeja Dawidziuka, swojego trenera sprzed lat, gdzie to kapitalnie zagrało też w kadrze na Mundialu w Katarze. Teraz pracuje Andrzej Dawidziuk z Kamilem Grabarą. Mamy do czynienia z dwoma żywiołami, ogień i woda. Miejmy nadzieję, że ta współpraca też dobrze wyglądała i dobrze wyglądała też analiza potencjalnych strzałów rywali, bo, bo na to też trzeba oczywiście zwrócić uwagę, no, ale można próbować wszystko rozstrzygnąć w 90 minut. No, wydaje się, że, że na tak przygotowanej murawie, jaką teraz widzimy, jest polewana, no to, to piłeczka będzie tutaj chodziła kapitalnie i będzie można wykorzystać swoje walory, swoje umiejętności techniczne. A ja jeszcze dodam to, co najciekawsze usłyszeliśmy od Jana Urbana, że problemem dla Szwedów mogą być sami Szwedzi, bo oni nie byli jeszcze w takiej sytuacji, żeby drużyna przeciwna prowadziła w ich starciu pod wodzą nowego selekcjonera. A zatem jeżeli udałoby się Szwedów zaskoczyć, no to jest szansa na to, że sprawimy im nie lada psikusa i sami się pogubią i sami sobie sprawią mnóstwo problemów. A jeżeli i chodzi o to, kto ma strzelać gole, no to i Jokeres dla Szwedów i Lewandowski dla Polaków, ale jak powiedział Jan Urban, niech nasz strzeli jednego więcej. I oby te słowa naszego selekcjonera się sprawdziły. Tomasz Kowalczyk, Tadeusz Musiał, dziękuję wam panowie za relację. Tomek mnie poprawił i miał słuszność, bo ja się na Jakuba Szymańskiego, czyli naszego płotkarza napatrzyłem w ostatnich dniach. Pamiętamy halowe Mistrzostwa Świata i on tam zdobył złoty medal. Natomiast tutaj dziś oczywiście Jakub Kamiński. No i posłuchajmy, co powiedział na tej konferencji. Czuję się na siłach, dobry sezon rozgrywam, także czuję się na siłach, żeby wszystko tutaj pokazać co najlepsze na boisku i każdy chce jechać na takie turnieje, jakie są, jak są mistrzostwa świata, no bo dla mnie to jest najważniejszy turniej chyba w karierze każdego piłkarza, móc zagrać na mundialu i tak jak mówię, no jutro jest ten decydujący mecz, żeby walczyć o te kolejne marzenia, napisać fajną historię i nie tylko ja, ale, ale wszyscy tutaj razem zrobimy wszystko, żeby, żeby tą kolejną historię napisać. Oby tak rzeczywiście było, przypomnijmy Jutro mecz o 20.45 W Makao rozpoczął się prestiżowy turniej Pucharu Świata w tenisie stołowym Z udziałem m.in. Miłosza Radzimskiego i Natalii Bajor w fazie grupowej Redzimskiej Wygrał pierwsze spotkanie, pokonał Australijczyka Nikola Saliuma 3-1 Bajor dziś poniosła porażkę, przegrała z Chinką Wangi Di 0-3 Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisiste Kiga Świątek spadła z trzeciego Na czwarte miejsce, wyprzedziła ją Amerykanka Koko Goff, nadal prowadzi białorusinka Karina Sabalenka, która ma znaczną przewagę nad drugą, Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Polka do go traci w światowym rankingu jednak tylko 15 punktów. Spadek o jedną pozycję odnotowała Magdalena Frenk, jest 38, a Magdalena z 50 na 57 pozycję. Marcin Janusz, rozgrywający reprezentację polskich siatkówcy ogłosił, że nie zagra już w narodowych barwach. Powodem takiej decyzji są problemy zdrowotne, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Janusz za dwa lata, dwa lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zdobył zdrożoną srebrny medal. Tak, akcję z jego udziałem relacjonował Cezary Guriew. Tutaj jeszcze zobaczymy na pewno niewiarygodne sytuacje, może będzie i taki dramat jak w Montrealu w 76 roku, punkty tylko straty, 14 do 15, Marcin Janusz rozgrywający, ale wiemy, że on też potrafi zaskoczyć mocną zagrywką, Huber, Kurek przysiadcy przysiadce i Tomasz Fornal. Marcin Janusz zagrywa, GAPE zablokowany, brawo, 15 do 15. No pamiętamy, że w tym finale ostatecznie Polacy ulegli Francuzom, ale to nie umniejsza roli Marcina Janusza. Zdobył też wicemistrzostwo świata, był też mistrzem Europy, tego na pewno nikt mu nie odbierze. Obecnie jest zawodnikiem Lesowi, z którą ciągle walczy o no, zwycięstwo. Kto wie, może w Lidze Mistrzów to zwycięstwo będzie. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje sportowe. Jutro pamiętamy, jutro mecz ze Szwedami. Oczywiście.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 Aniu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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po reklamie. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę. Kto obiecuje, a kto działa. Strefa wpływów.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 Minęła 17.30, Łukasz Pastor zapraszam. Kolejny, czwarty już incydent z irańską rakietą w przestrzeni powietrznej Turcji. Pocisk balistyczny przechwyciły systemy obronne NATO, poinformował resort obrony w Ankarze. Wcześniejsze przechwycenia doprowadziły do protestów władz tureckich i ostrzeżeń wobec Teheranu. Ankara zapowiada zdecydowaną reakcję na każdy kolejny incydent. Na stacjach benzynowych ma być taniej. Minister energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,16 zł za litr, 98 6,76 zł, a olej napędowy 7,60 zł. Mimo, że mniejszy VAT spowoduje ubytki w budżecie, to wsparcie rynku przez rząd ma sens, mówił główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.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 Nowe przepisy to element pakietu ceny paliwa niżej. Obniżony zostanie VAT i akcyza, każdego dnia ustalana będzie cena maksymalna. Za jej przekraczanie będą kary nawet do miliona złotych. Szczegóły rządowej obniżki cen paliw można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia. Lokatorzy kilku łódzkich kamienic od prawie dwóch lat żyją na walizkach. Teraz mogą stracić dach nad głową. Cztery kamienice na trasie tunelu średnicowego muszą zostać wyburzone. Tak twierdzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o trzy budynki przy ulicy 1 Maja i jeden przy ulicy Pruchnika 44. Jak podkreśla minister Klimczak, PKP nie daje jednoznacznej decyzji, bo ta ma zależeć od procesu wywłaszczeń i uzgodnień z konserwatorem zabytków.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 To będzie mecz o wszystko. Jutro drużyna selekcjonera Jana Urbana zmierzy się w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji. Będzie to decydujący mecz o awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni nie wygrali z tą drużyną na wyjeździe od ponad 96 lat. Powtórki z historii nie obawia się nasz pomocnik Jakub Kamiński. Historia niech zostanie historią. My piszemy swoją tutaj przyszłość i mamy swoje marzenia i tą nową historię napiszemy na pewno jutro. Zwycięzca barażu zagra na Mundialu w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Mecz Szwecja-Polska jutro o 20.45. Za 27 minut godzina 18 w studiu ponownie jest już Kamil Szewczyk. 24 pytania. Rozmowa polityczna. I witam ponownie Kamil Szewczyk. Jest już z nami europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie, pośle czy to dobrze, że prezydent Nawrowski wziął udział w konferencji CPAC w, w, w Dallas? No, akurat ta konferencja, jej pozycja, jej rozpoznawalność, również i zainteresowanie amerykańskie Mocno, e, mocno spadło, więc e, mam wrażenie, że polski premier ma obowiązki polskie, a nie e, być e, prelegentem na konferencji, która nie dotyczy polskiej polityki, ale też e, przy okazji nie miał okazji e, spotkać się z żadnym kluczowym amerykańskim e, politykiem. Nie swoją obecność na konferencji odwołał Trump, odwołał J. Evans. E, to był stracony czas. A jak się panu podobało wystąpienie Karola Nawrockiego? Czy pan podobały się na przykład nie wiem, panu słowa potępiające putinowską Rosję? No tam padły słowa takie, że Rosja nie jest konserwatywnym krajem, że Rosja to synonim przemocy i korupcji? Panie redaktorze, ja nie będę oceniał tego, tego wystąpienia, bo m, oczywiście yy, prezydent Nawrocki mówił do, do polskiego elektoratu, ponieważ nikt w, kompletnie nikt w Stanach. Yy, nie interesował się ani jego obecnością, ani jego wystąpieniem, ani treściami, które były w tym wystąpieniu zawarte. Kierunkowo okej. Okay. Mam wrażenie, że zaczął czytać notatki, które wysłał mu premier Sikorski. Natomiast, jak powiedziałem, pytanie jest następujące. Czy w sytuacji, kiedy my pracujemy, rząd pracuje nad obniżą, obniżką cenę paliw, co wejdzie w życie, bo mamy już decyzję ministra Motyki i te ceny znacząco spadają. Od jutra. Wtedy, kiedy tak, 6-16. Jeżeli mamy cały czas nierozwiązaną sprawę z polskim wymiarem sprawiedliwości, a szczególnie z Trybunałem Konstytucyjnym i sześcioro sędziów czeka, aż łaskawie pan prezydent wróci z tournée po, po, po Teksasie, na której, na której to wizycie nic kompletnie nie załatwił, bo zwiedził zakłady, gdzie produkujemy oczywiście myśliwce, no ale to była powiedzmy wycieczka. Spotkanie z Polonią, bardzo miły obowiązek, natomiast nie jest to kluczowa sprawa z punktu widzenia w tej chwili budowania bezpieczeństwa państwa. To, co mi się nie podobało, to kłamstwa w wystąpieniu Karola Nawrockiego, mówiąc o tym, że on wspierał uzbrojenie polskiej armii w sytuacji, kiedy to on jest odpowiedzialny za to, że zawetował ustawę wdrożeniową. Ustawę, która miała na celu wdrożyć 185 miliardów złotych środków dla polskiej armii, a nie tylko dla polskiej armii, na infrastrukturę, ale także na inne służby mundurowe. Karol Nawrowski nazwał też na tej konferencji SIPAK Donalda Trumpa przyjacielem, wielkim przyjacielem Polski. Pan również by tak go nazwał? Donald Trump liczy się z Polską, liczy się również z elektoratem polonijnym w Stanach Zjednoczonych, ale... Donald Trump jest politykiem, który budzi skrajne emocje. Mówię to również jako poseł do Parlamentu Europejskiego, który często e, bywa w, w Waszyngtonie. Ten weekend to również masowe, milionowe. Mówi się o ośmiu milionach e, demonstrantów e, we wszystkich stanach czy w kluczowych stanach, e, którzy protestują pod hasłem e, No Kings, czyli żadnych królów, znaczy... Prezydent Stanów Zjednoczonych jest wybierany, y, służy narodowi, natomiast no, to nie jest monarcha absolutny. No właśnie to, o czym pan wspomniał, y, y, ale Karol Nawrocki właśnie też powiedział tak, że Trump jest wojownikiem walczącym o lepsze życie dla Amerykanów. I właśnie jak to się wpisuje w ten kontekst, o którym pan mówi, że na ulicy amerykańskich miast wyszło ponad 8 milionów y, ludzi zaprotestować przeciwko polityce Trumpa, zarówno y, wewnętrznej, jak i zewnętrznej? My nie oceniamy generalnie wewnętrznej polityki w Stanach Zjednoczonych i też chciałbym, żeby polski prezydent nie zajmował się tą kwestią, odpowiedzialnością Karola Nawrockiego. Jest w tej chwili budowanie bezpieczeństwa Polski i powinien to robić na wielu, w wielu wymiarach, również inwestując, co jest bardzo istotne, w relacje nie tylko z jednym środowiskiem politycznym, jakim jest Donald Trump i środowisko MAGA, w listopadzie są wybory do kongresu. Są również jedna trzecia senatu zostanie wybrana na nowo. Nie wiemy dzisiaj, jaka będzie większość. E odpowiedzialnością e polityków jest współpraca i budowanie mostów z różnymi środowiskami politycznymi, a nie tylko trzymanie się jednej nogawki. To przejdźmy do drugiej wizyty zagranicznej. W ostatnim czasie na Karola Nowrockiego to kierunek Budapeszt i spotkanie z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem? Czy pan widzi tu jakieś plusy tego spotkania dla Polski? Zero. Znaczy to jest po prostu y, wspieranie kandydata Putina. I o tym trzeba mówić wprost, trzeba mówić jasno. E, niczym innym Wiktor Orban się nie zajmuje e, niż donoszeniem, niż budowaniem niezgody, niż blokowaniem sankcji, ale też pomocy dla Ukrainy po to, żeby rosyjskie drony nie atakowały zabytków y, i naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego w Lwowie. To, to jest niebywałe, że dwa dni po, po poparciu, de facto poparciu Karola Nawrowskiego dla Wiktora Orbana, 80 kilometrów od polskiej granicy pojawiają się rosyjskie drony. Także drony typu szachet, które, co do których technologię przekazała, przekazała, przekazała, przekazał Rosji Iran. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Wiktor Orban jest blokującym w Europie. Wiktor Orban odpowiada za to, że blisko 3 miliardy złotych nie trafiło do polskiej armii, a powinno trafić i Unia Europejska chce te pieniądze przekazać polskiemu rządowi za przekazywanie także w okresie rządu wpisu uzbrojenia. Wiktor Orban to, to blokuje. Wiktor Orban blokuje 90 miliardów pożyczki dla Ukrainy po to, żeby mogła się skutecznie bronić, żeby budować również swoje tarcze antydrenowe, które również będą służyły bezpieczeństwu Polski. To w jakich kategoriach należy czytać słowa Mariusza Błaszczaka z Dzisiaj, który mówi, że zwycięstwo Orbana leży w interesie Polski? Zwycięstwo Orbana leży w interesie Putina, więc to się po prostu nie trzyma kupy i ja rozumiem, że każda osoba, która łączy fakty, która jest w stanie analizować tę rzeczywistość, w której żyjemy, nie ma w tej sprawie wątpliwości. Dla PiSu Wiktor y, Orban oczywiście jest kołem ratunkowym, ponieważ mają tak dużą grupę y, y, skorumpowanych, y, y, problematycznych polityków, że z, z pewnością y, ani pan wiceminister Romanowski, ani minister Ziobro nie będą jedymi, jedynymi, którzy będą szukali Wsparcia, wsparcia u Wiktora Orbana. Ale to wszystko, mam nadzieję, panie redaktorze i szanowni państwo, skończy się 12 kwietnia, bo mam absolutne przekonanie, że wieje wiatr zmiany w tym kraju. No dobrze, to przejdźmy do, na polskie podwórko. Czy, czy kwestia cen politycznie nadzorowanych, jak to mówi środowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju, no założone forum przez profesora Leszka Balcerowicza? Czy pan się w ogóle zgadza z takim nazewnictwem forum? Nie, no przede wszystkim ja cenię opinię różnych ekspertów, również profesora Balcerowicza, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: odpowiedzialnością państwa jest, reagowanie na sytuacje geopolityczne i ich konsekwencje. To nie my wywołaliśmy tę wojnę w Iranie. To USA, to Izrael postanowiło dokonać ataku. Problem jest taki, że nie za bardzo wiedzą w tej chwili, myślę o USA, jak wycofać się z, tego, z tej sytuacji. Konsekwencje są następujące. Wzrost ceny paliw i również coraz więcej środków na gospodarkę wojenną Putina, bo to oni sprzedają surowce, energetyczne w tej chwili po zawyżonych e, cenach. My musimy e, e, interweniować wtedy, kiedy jest taka potrzeba, wtedy, kiedy ceny paliwa są e, znacząco e, dotkliwe dla, nie tylko dla, e, dla konsumentów, dla kierowców, ale również dla, dla, dla przemysłu. To mogło się przerodzić w gigantyczne podwyżki również w różnych obszarach, e, także usług. W związku z powyższym, bardzo zdecydowane y, działania. Chcę powiedzieć jako poseł do Parlamentu Europejskiego najszybsze i najskuteczniejsze w obrębie Unii Europejskiej. Dlaczego? Obniżyliśmy VAT na paliwo do 8%. Hiszpania jako jedyna poza nami obniżyła VAT, ale do jakiej pozycji? Do 10%. Do 10%. Obniżyliśmy obniżyliśmy, aktyzy, obniżyliśmy również wprowadziliśmy to, co, czego przykładem jest to, o czym mówiłem. E, czyli e, możliwość określania przez e, ministra maksymalnej e, ceny paliwa, czy też oleju e, e, napędowego. Więc to wszystko będzie miało swoje e, konsekwencje. E, to to PiS, skąd, ta, niestety... skąd ta krytyka, panie pośle, Forum Obywatelskiego Rozwoju? No, oni mówią, że rządowe propozycje w sprawie interwencji na rynku paliw mogą przynieść więcej szkód niż pożytków.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 Pamiętamy, już chyba nikt o tym nie pamięta, ale warto to przypominać. Słowa Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, który mówi wpłaćmy ten miliard dolarów i wejdźmy do Rady Pokoju. To ja się pytam, jaki pokój, jaka rada, czy ktoś o niej coś ostatnio słyszał. To była próba wyprowadzenia środków z polskiego budżetu, również budżetu, który mógłby być wykorzystywany przez polską armię. I druga sprawa, to zachęcanie polskiego rządu przez środowisko PiSu do wysyłania polskich wojsk na Bliski Wschód. Nie ma na to zgody polskiego premiera i nie ma zgody ministra obrony narodowej, który, przypomnijmy panie redaktorze, bo ta dyskusja również trwa, w czasie pokoju jest, sprawuje nadzór, zwierzchnictwo nad, nad polską armią. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło dzisiaj projekt ustawy w sprawie obniżenia VAT-u na żywność. Czy Koalicja Obywatelska będzie za? Po pierwsze PiS nic nie, nie, nie przedstawił, więc jakby od tego zacznijmy. Mam absolutne wrażenie, że to, to zwołali, przypad... zwołali konferencję, Przemysław Czarnek mówił, że należy obniżyć VAT do, zero, do 0%. Przemysław Czarnek dużo mówi, ale mało robi, a jak robi, to, tak, to są takie skutki jak z programem Villa Plus, czyli defraudacja złodziejstwo na masową skalę i wyprowadzanie pieniędzy z Ministerstwa Edukacji na fundację, na fundację Zaprzyjaźnione z pisem. Niczym się nie różni od Zbigniewa Ziobry, który teraz musi uciekać przed dwudziestoma kilkoma zarzutami prokuratury. No właśnie, nie sądzi pan, że opozycja, no głównie Prawo i Sprawiedliwość, próbuje zogniskować prekampanię wyborczą właśnie wokół kwestii mm, kosztów życia codziennego, drożyzny. Jaka będzie odpowiedź koalicji rządzącej? Odpowiedzi są konkretne i zdecydowane. Tak jak w przypadku wprowadzenia interwencji, jeśli chodzi o cenę paliwa i obniżenie tych, tych dotkliwych cen, które no, przede wszystkim zawdzięczamy sytuacji geopolitycznej. Natomiast to, na czym my pracujemy, to jest również... Wykorzystywanie funduszy europejskich to jest planowanie i projektowanie nowej perspektywy finansowej. Po 2028 123 miliardy euro to będzie gigantyczna kwota, która będzie znowu wpompowana w rozwój warszawskiego metra, w rozwój infrastruktury kolejowej, w budowę dużych projektów, także tych tak związanych z nowym lotniskiem chociażby, które, które na pewno Polsce jest potrzebne, ale Oczywiście wszystko musi być racjonalne, wszystko musi być skalkulowane, a nie po to, żeby robić, robić transparenty, za którymi stoi, stoi pusta, nieskoszona łąka. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam państwa. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Za 13 minut godzina 18 już teraz wielką politykę zamieni zamienimy na gospodarkę, choć i tu tematy jak najbardziej polityczne również się pojawią. Saldo. Magazyn gospodarczy. A w studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry. Dzień dobry. No i myślę, że dowodem tego, że gospodarka i polityka czasami chodzą tymi samymi ścieżkami, niech będzie pierwszy temat, czyli ceny maksymalne, celi, ceny paliw. Temat no, no chyba w tej chwili najmocniej mm, rozpalający emocje wśród Polaków, szczególnie tych, którzy są właścicielami samochodów. Na antenie Polskiego Radia 24 również zajmowaliśmy, zajmujemy się tą sprawą. To na początek przypomnijmy, co się kryje pod skrótem CPN i nie chodzi o centrale paliw naftowych, i dobrze naftowych. Pro produktów naftowych tak. sprzed lat. Tak, faktycznie to logo zaginęło, chociaż gdzieś jest jedna stacja podobno, gdzie to logo można zobaczyć, dawne historyczne, zresztą uważane za jedno z ikonicznych logotypów w historii polskiej gospodarce. Faktycznie... Mamy ten program CPN, czyli ceny paliw niżej, czy też cena paliwa niżej i tutaj możemy sobie wjechać na ten polityczno-gospodarczy CPN i zobaczymy tam trzy dystrybutory. Na pierwszym dystrybutorze mamy obniżkę VAT, na drugim mamy obniżkę akcyzy, a ten trzeci dystrybutor, strasznie ciekawy z punktu widzenia też polityki gospodarczej, to jest właśnie ten dystrybutor, czy filar nawet można powiedzieć całego programu, czyli maksymalne ceny i faktycznie rządowy plan obniżenia cen paliw wydaje się skuteczną metodą działania, tak skomentował na naszej antenie główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński, chociaż pojawiają się również komentarze, chociażby Forum Obywatelskiego Rozwoju, przed chwilą tutaj również był ten wątek w trakcie rozmowy politycznej, no według foru akurat to nie jest najlepsze rozwiązanie, aby wprowadzić takie ręczne sterowanie paliw. Jakkolwiek, dzisiaj taki historyczny dzień, 30 dzień marca, dzisiaj po raz pierwszy poznaliśmy te ceny maksymalne, czyli taki sufit można powiedzieć dla cen. One wyższe być nie mogą, przynajmniej jutro, bo pamiętajmy to codziennie z, z wyjątkiem dni świątecznych te ceny będą ustalane i jutro wiemy, że maksymalnie za benzynę 95 zapłacimy 6,16, za 98 6,76, a za olej napędowy 7,60. jak powiedział na naszej antenie wspomniany przeze mnie główny ekonomiczny Krajowej Izby Gospodarczej pan Piotr Soroczyński. Mimo, że mniejszy VAT spowoduje ubytki w budżecie, to wsparcie rynku przez rząd ma sens. Tak twierdzi właśnie nasz ekspert. Posłuchajmy.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 na jeden drobny fakt, jeżeli chodzi właśnie o te ceny maksymalne, otóż one no, możemy śledzić właściwie z dnia na dzień, jak te ceny będą się zmieniać i tutaj cały algorytm jest rozpisany. Jeżeli ktoś jest ciekawy, można wejść na stronę Ministerstwa Energii tam dokładnie ten wzór na ceny paliw jest zapisany i jest jeszcze jeden wątek, taki makroekonomiczny, bo wszyscy mówimy jedno zdanie i ono jest bardzo prawdziwe, że droższe paliwa równa się wyższa inflacja. I to może przerażać nas wszystkich, że faktycznie te ceny paliw wpływają na inflację, ale w naszym studiu pan Adam Ruciński również skomentował ten temat, ekonomista z firmy doradczej BTFG i on powiedział jedno kluczowe zdanie, że faktycznie ten zabieg rządu nie tylko ulży nam, obywatelom, ale przede wszystkim może złagodzić troszeczkę ten szok inflacyjny, ale przede wszystkim za pośrednictwem obniżki cen akcyzy, bo VAT doskonale wiemy, że przedsiębiorcy w całości lub w znacznej części mogą odliczać i, i, i tutaj sama obniżka VAT-u pewnie by nie miała takiego efektu, więc będziemy na pewno obserwowali najnowsze dane makroekonomiczne właściwie od marca, od kwietnia i będziemy obserwować jak ten program wpływa na ceny. No to właśnie, jakich cen możemy się w tej sytuacji spodziewać? Ja wiem, że tu jest wiele zmiennych. No mm -hmm. żeby kwestia tego, jak będzie się rozwijać sytuacja wokół Iranu, jak długo ten konflikt będzie trwać. Jakie być może pojawią się e, rozwiązania, tak zwane plany B, jeżeli chodzi o, o ciślinę Ormus, ale no, jakieś szacunki, rozumiem, są przygotowane. Ale że oczywiście czarny scenariusz zakłada, ale zacznę od czarnego scenariusza, żeby potem przejść do innych ciekawych rzeczy że jeżeli te ceny ropy naftowej będą rosły cały czas, no to ten efekt CPN zostanie gdzieś tam zjedzony przez tę drożejącą ropę. Jak wiemy, rząd e, żadnego kraju tutaj w Europie no, nie ma żadnego wpływu na to, jakie są ceny ropy naftowej i mm, też e, słabnąc złoty, umacniający się dolar, to też może wpływać niekorzystnie, ale ja jestem ogromnie ciekawy, jakie ceny jutro zobaczymy na stacjach paliw. To jest ciekawe, bo pamiętajmy no, o bo... tym, że to jest cena tak naprawdę, maksymalna. Tak naprawdę ten efekt, rozumiem, będzie widoczny dopiero jutro po jutrze, tak? Jutro, już jutro te ceny maksymalne muszą być zastosowane. Czyli najpopularniejsza, najpopularniejsze paliwo 95, 6,16, max, ani grosza więcej. Tak samo olej napędowy 7,60, maks ani grosza więcej. Ale to jest ciekawe, jak spojrzymy historycznie, bo pewne różnice, jeżeli założymy, że wszyscy rzeczywiście będą gdzieś tam w okolicach cen maksymalnych, chociaż myślę, że niektóre sieci mogą tam obniżyć o grosz, o dwa. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało. Na pewno te, te ceny się wypłaszczą, jak to mówią ekonomiści. Ale duże różnice w realnych, w realnych obniżkach cen paliw w, w, zauważymy w zależności od regionu. Kierowcy nie wszędzie równo odczują zmiany wprowadzone. Przez rząd. Jak to, może ktoś zapytać? A no, największe obniżki przewidywane są na Podkarpaciu, ponad złote 30 zł za litr. Dlaczego? Dlatego, że tam paliwo było droższe niż na przykład w Wielkopolsce. A to też jest bardzo ciekawy temat sam w sobie. Mhm, tak, Dlaczego zdecydowanie. Tak się Dlaczego? No tak, ale jeżeli mamy do czynienia z wypłaszczeniem tych cen paliw, no to rzeczywiście siłą rzeczy mocniej skorzystają ci kierowcy, którzy tankują w regionach, gdzie tradycyjnie to paliwo było tam o kilka groszy e, droższe, czy kilkadziesiąt. W niektórych przypadkach bardzo ciekawa historia i też myślę, że będziemy pochylać się nad tym zagadnieniem będziemy obserwować tak z ciekawości nawet pylony stacji paliw, gdzie jest ta cena maksymalna, a gdzie być może tam grosz, dwa grosze mniej. No, dużych promocji na pewno bym się nie spodziewał, bo ta marża będzie symboliczna, około 30 groszy dla stacji paliw na litrze. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie i ten argument zresztą pojawia się podczas rozmów dotyczących tej decyzji rządu. Dlaczego inne kraje idąc tropem Polski nie zdecydowały się na podobne rozwiązania? No i tutaj wchodzi polityka, mój drogi. Tutaj innych możliwości nie ma. Faktycznie w Czechach toczy się dyskusja właściwie od kilku tygodni, czy obniżać te ceny, czy wprowadzić jakiś sztuczny mechanizm obniżania cen. Zresztą w prasie czeskiej ten pomysł Polski był już przedstawiany, ale co ciekawe rząd w Pradze nie będzie na razie interweniował w związku z wysokimi cenami paliw. Po spotkaniu z przedstawicielami koncernów paliwowych poinformował o tym sam premier Republiki. Czeskiej Andrzej Babisz, szef rządu Czech ponownie zaapelował do dystrybutorów, aby zmniejszyli marże na swoich stacjach. No i to w sumie tyle. To jest ciekawe, bo przedstawiciele pięciu sieci działających na czeskim rynku zaprzeczyli, jakoby wykorzystywali sytuację na Bliskim Wschodzie do maksymalizacji zysków. O takie działania premier Czech oskarża od kilku dni największych graczy, między innymi polski Orlen. To jest też bardzo ciekawe węgierską spółkę. na, na, na rynku czeskim. Oczywiście. Na rynku czeskim, tak. Ale oczywiście to jest jest polityka i też pamiętajmy o tym, że to jest też ogromny wysiłek dla budżetu państwa. To nie jest tak, że po prostu obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, wprowadzamy cenę maksymalną i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Nie, to jednak jest ubytek dla budżetu państwa. Im dłużej ta sytuacja będzie trwała, tym gorzej dla budżetu państwa. Ale są też plusy, o których już mówiłem, chociażby walka z inflacją i to jest na pewno ważny argument, aby takie działania w takiej nadzwyczajnej sytuacji wprowadzać. No to jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście to wszystko, o czym rozmawiamy, nie dzieje się w próżni. Mhm. Jak dziś wygląda rynek ropy? Ano nie najlepiej. Ropa Brent, bo na niej się skupmy w tej chwili 107 dolarów i 32 centy za baryłkę o godzinie 12. W południe to było ponad 108 dolarów za baryłkę. Teraz delikatnie ta cena spadła, ale ona cały czas utrzymuje się na dość wysokim poziomie jeżeli byśmy taki wykres włączyli pięciodniowy, no to co widzimy właściwie cały czas rosnącą cenę tego paliwa i nie oszukujmy się, takie wahania, takie różnice będą się utrzymywały przez dłuższy czas, przynajmniej dopóki ta kwestia związana z cieśniną Ormus i wojną na Bliskim Wschodzie nie zostanie jakoś wyjaśniona. No to było w takim razie o rynku ropy, to mhm. teraz, teraz giełdy. Giełda, giełda, na zielono dzisiaj, przeważnie na zielono, bo tak, WIG zyskał 43 setne procent, WIG 20 bardzo podobnie, 44 setne procent, jakoś tak bardzo blisko te indeksy ostatnio wzrastają. MWIG 40-58% na plusie i SWIG 80%. Tutaj mamy czerwony kolor dla odmiany 13% na minusie. A o tym wszystkim informował nas Marek Klapa, choć nie, przepraszam, mamy jeszcze dosłownie kilkadziesiąt sekund, więc... Zdorzymy waluty. Waluty, euro drogie i drożeje cały czas, 4,29, dolar amerykański 3,75 już w tej chwili, ehm, fund brytyjski 4,94 i frank szwajcarski 4,68. No i teraz już mogę śmiało powiedzieć, to był Marek Klapa i magazyn Salto, bardzo dziękuję. Dziękuję.